Scena ósma Mela, Hesia, Duska, Hanka Ubieraj się, Ofelio! Żywo! Już chłopcy idą do szkoły! Mela wstaje, kładzie płaszczyk i kapelusz. Hesiu, ty nie będziesz tak strzelała oczami na tego wysokiego studenta. Będę robiła, co mi się podoba. Mię za sobie wstyd. To się wstydź. A spróbuj co powiedzieć przed mamą, to ja zaraz powiem, że ty zamiast spać w nocy, wzdychasz. Mama się będzie za to więcej gniewała, jak za studenta. To wątpię. Ale ja nie. Mama mnie zna i wie, że ja znam granice i że ja się nie zapomnę. Jak ty to rozumiesz? Już ja wiem, co mówię. Hanka, chodź odprowadzić panienki. Hanka w kuchni. Idę. Macie parasol? Idź prosto. Nie oglądać się. Pamiętać. Skromność. Skarb dziewczęcia. Do Hesi. Nie garb się. Hanka wchodzi w chustę. Hesia rzuca jej książki. Bierz, ciućmo pokręcona. Do widzenia mam ci. Dziewczęta wychodzą z Hanką. Dłuska chodzi. Ściera prochy. Zdycha. Dzwonek w przedpokoju. Duska idzie otwierać ostrożnie. Zobaczywszy lokatorkę, cofa się.